Klasyk i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota, 6 sierpnia 2016 roku. Słuchacie, właśnie 93. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu obecni są Szymas i jego gość Bedulf. Cześć, Siemanko. Tak, spotykamy się znowu w tym składzie, by kontynuować dyskusję sprzed tygodnia. Jesteśmy tutaj obecni. W związku z obecnością dwóch filmów na poprzednim maratonie grozy w Silver Screenie. A mówimy oczywiście o filmach Obecność i Obecność 2. Zaskoczenie. Tak, <laughs> obie w serii Jamesa Wana, mojego ukochanego Jamesa Wana, ze scenariuszem Chada Hayesa i Kerry Hayes, czyli ludzi odpowiedzialnych m.in. za dom woskowych ciał z 2005 roku. No i właśnie filmy, które w pewnych kręgach już obrosły kultem tak naprawdę. Mhm. Obecność pierwsza praktycznie zaraz po premierze stała się filmem jakoś powszechnie szanowanym, powszechnie znanym i to nie bez powodu, bo jest to film naprawdę no niezły, interesujący, ambitny. My teraz właśnie obecność pierwszą widzieliśmy już który? Trzeci raz czy czwarty raz? Trudno to policzyć. Chyba trzeci bo... raz w kinie. Mhm bo dwa razy w kinie byliśmy na obecności raz zaraz na premierze, a drugi raz na maratonie jakimś mm. i mi się wydaje, że jeszcze kiedyś widzieliśmy nie wiem, czy jakoś w domu u kogoś, czy u w domu mogliśmy widzieć obecność już nawet leciała na chyba na Uniwersalu czy na Paramoncie w jakimś takim cyklu też horrorów, więc ona już miała swoją premierę telewizyjną także mogliśmy mogliśmy widzieć już ją sporo razy, wydaje mi się. Tak, i o co chodzi z tym fenomenem obecności? Przede wszystkim należy zacząć od tego, że jest to film z cyklu Based on True Events, czy jak ktoś tam pisze, no. na ekranie, oparty rzekomo na prawdziwych wydarzeniach, przy czym co istotne, bardzo często ta fraza jest od czapy, tak? przy filmach naprawdę abstrakcyjnych z jakimiś właśnie dziwnymi wydarzeniami z kosmosu i przy filmach też z niskim budżetem, co nie jest przypadkiem obecności i do tego tak jak to oparcie często jest, wiesz, w ogóle samo... Naiwne, bo w ogóle nie istnieje. Tak? tak, ale chodzi mi też o to, że samo to based on, mhm. oparte na to nie oznacza, że to jest ekranizacja czegoś, tak. tylko, że to jest historia inspirowana jakimiś tak. wydarzeniami. To jest bardzo ważna rzecz, o której często się zapomina i co istotne, chodzi mi o to, że często mam wrażenie, że twórcy usłyszeli jakieś historii gdzieś mhm. czy przeczytali w jakiejś tam jednej książce powiedzmy i potem rzekomo opierają na tym swój film a tutaj Wan odwalił cały ten research porządnie on mhm. wiedział co ekranizuje, tak na czym się opiera a opiera się na jednym ze śledztw Eda i Lorraine Warrenów mhm. o Warrenach opowiadałem wam już w jednym z podcastów nie pamiętam numeru to był podcast z ubiegłego roku, chyba jakoś z wiosny, późnej wiosny, ja wtedy byłem na konferencji w Krakowie, gdy rozum śpi i właśnie opowiadałem o Edzie i Lorraine Warenach. Tej wiedzy teraz nie będę przypominał, zainteresowanych, jeżeli jeszcze nie słuchaliście tamtego odcinka, odsyłam właśnie do tego konkretnego epizodu, podlinkuję go oczywiście też pod podcastem. Co jest istotne, Ed i Lorraine Warren to są właśnie demonolodzy. Lorraine jest medium i to są postacie realnie istniejące. tak To są ludzie, którzy właśnie pracują w towarzystwie tam badań parapsychicznych, no, czy jak ktoś no, tam no, nazywa. Ed już nie żyje. Tak? tak. Ed zmarł jakoś właśnie, nie wiem czy nie w 2013 roku, hmm. czy tam roku może wcześniej. Ale co istotne, James Wan wraz ze swoimi scenarzystami ogólnie ekipą nie tylko przeczytali właśnie na przykład książkę Demonolodzy. Książka Demonolodzy autorstwa Geralda Brittle to jest jedna z pierwszych takich istotnych pozycji na temat działalności warianów. I co ciekawe, ona pokazała się w Polsce, na polskim rynku. Nie tak dawno, swoją drogą, 15 lipca za sprawą wydawnictwa Esprit, Ukazała się na polskim rynku. Jeszcze jej nie widziałem, nie czytałem. w ogóle ja dziel... To jest książka z tego roku, tak? Rozumiem. Znaczy, książka, pierwotnie ona ma już kilkadziesiąt lat. Ona Ale ma już ukazała chyba Ukazała się w tym roku. W tak, w Polsce w tym roku, 15 lipca. W ogóle w tym miejscu serdeczne dzięki dla stałej słuchaczki, dla Bogusi, bo to ona dała mi znać, hmm. że ta pozycja się u nas ukazała. Świetna sprawa, trzeba będzie się z nią zapoznać. Koniecznie. Ale teraz wracając do filmu, Juan nie tylko właśnie przeczytał jakieś tam publikacje na ten temat, ale i spotkał się z Lorraine. Cała ekipa zresztą tak naprawdę spotykała się z Lorraine. Lorraine też była na planie. Lorraine też brała udział w różnych pracach. Też pomogła trochę przy marketingu. No Zdjęcia, które są wyświetlane na końcu obydwu filmów to są autentyczne zdjęcia. Tak no. i do tego udostępnił autentyczne zdjęcia swoje i męża. Mm. Świetna sprawa. Co więcej właśnie była konsultantką cały czas mm -hmm. i do tego też skontaktowano się z rodziną Peronów, czyli z rodziną która, na której właśnie sprawie oparty jest ten film Peronowie też byli na planie obecności przez jakiś tam czas w ogóle świetna sprawa, jaka to jest głęboka kooperacja tego mi zawsze brakuje przy tym Based On, bo często to jest takie właśnie, no nie wiem, był jakiś seryjny morderca, no i rzekomo na jego morderstwach opieramy film, ale na zasadzie przeczytaliśmy trzy artykuły w gazecie, tak, na Wikipedii, coś tam i, i lecimy z koksem. Nie, tutaj to tak nie wyglądało. Tutaj naprawdę kooperacja była głęboka, research był porządny. No i właśnie tak jak mówię, obecność jeden opiera się na sprawie rodziny Peronów, która to rodzina staje się ofiarą pewnej nadprzyrodzonej istoty, Istota ta zamieszkuje ich dom, no i w końcu rodzina no, nie może sobie z tym poradzić i zdesperowana matka prosi o pomoc badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, właśnie Eda i Lorraine mm -hmm. i nasze małżeństwo stara się pomóc tej naszej rodzinie. Co jesteście? No, myśmy nazywali ghost hunters, paranormal researchers. Ale preferujemy być znane simply jako Ed i Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Huh? Something awful happened here, Ed. What is it? No i tak naprawdę chyba wystarczy za zaraz fabuły. No tak. No właśnie, więc mamy po prostu teoretycznie. Cóż, zwyczajny film o opętaniu, tak? O rodzinie, która mieszka w nawiedzonym domu. Ile tego było? No tysiące. No oczywiście. No i jak ci się podoba ten tysiąc pierwszy film z tej kategorii. No, to jest.. Na najbardziej fantastyczny film z całego tego tysiąca filmów nakręconych o opętaniach, przede wszystkim ze względu na to, że otrzymujemy bardzo dobrze zarysowanych charakterystycznych głównych bohaterów, których relacje są bardzo naturalne, przedstawione w sposób naprawdę chciałoby się powiedzieć, że prawdziwy tak? kiedy ja patrzę na te dwójka aktorów odgrywających rolę, rolę Eda i Lorraine, no to myślę sobie o nich jako prawdziwych ludziach, tak? Tak ich widzę przynajmniej. I tak bym chciał ich widzieć. Co jeszcze jest ważne? Horror, jako gatunek, dawno nie otrzymał takich dwóch kultowych, charakterystycznych postaci, takiego można powiedzieć teamu, który ze sobą bardzo dobrze współgra, da się lubić, i sprawia, że człowiek z chęcią wraca do tych historii, ogląda je po raz drugi albo czeka na kolejne części e, z utęsknieniem. No poza tym sama realizacja jest bardzo dobra, obydwu filmów. Podoba mi się to, że mm, twórcy nie boją się, nie wiem, puszczać oka do widza. Pokazać mu jakieś zagadki, opowiedzieć dowcipu śmiesznego. Jak się okazuje, nie suchara, tylko śmiesznego dowcipu. Bardzo dobrze jest dobrana muzyka do obydwu tych filmów. No, ten klimat czuć od początku do końca. Naprawdę. To może po kolei. Zacząłeś właśnie od tego naszego teamu. To rzeczywiście jest bardzo ważna rzecz. Ed i Lorraine na ekranie tworzą team, tworzą drużynę. Czuć bardzo dobrze. To, co ich łączy, możemy to bez problemu scharakteryzować, opisać właśnie jedną drugą postać, opisać to, co ich łączy jako małżeństwo, jako badaczy, jako kogoś z misją pewnego rodzaju, bo oni chcą pomagać. Tak jest, tak jest. Ale to znaczy zostając na chwilę przy nich, właśnie może powiedzmy już teraz, że właśnie w Lorraine wciela się Vega Farmiga. Mhm. I jest genialna po prostu nie. jak ona wygląda w tej roli, I to jest niesamowite. Farmiga oczywiście kojarzycie pewnie, nie wiem, z Bates hotel chociażby czy z filmów nie do końca horrorowych, się nie horrorowych tak chłopiec w piastej piżamie tak. w chmurach z klunejem, tak, i masy tak. innych właśnie ciekawych tytułów zaś w Eda wciela się Patrick Wilson, Wilson tak. Ostatnio chociażby wystąpił w Toma Tomahawk, to jest oczywiście uh -huh. też Josh z naznaczonego, uh -huh. właściwie z naznaczonych, tak? okay. z całej tej franczyzy, też Jamesa Wana i ta współpraca między Wanem a Wilsonem układa się bardzo dobrze i, i, i bardzo się z tego cieszę, bo Wilson jest niesamowity, farmiga też jest niesamowita, to jest po prostu genialna on, Wilson zagrał w wielu dobrych filmach w ogóle, oprócz obecności i on wygrywa tym, że wybiera sobie zawsze charakterystyczne role. Każdy film z nim to jest rola y, naprawdę wyraźna, którą albo jako widzowie możemy polubić Albo znienawidzić I to czyni właśnie z niego dobrego aktora Postać w sensie Tak, postać, oczywiście Jeżeli ja mogę polecić do obejrzenia coś z nim No to będzie to film Hard Candy O Jezu No tak. właśnie gdzie, <grym> gdzie on się spisuje też bardzo dobrze Ale oprócz, oprócz horrorów, thrillerów On grywa też w komediach Grywa w filmach sensacyjnych Grał nawet w jakimś filmie Chyba ostatnio polskim jakaś współpraca była, coś tam? Nie wiem, możliwe, skary? aż tak się nie doszukiwają. W każdym razie, no ja go lubię i ją też lubię, ja oczywiście jako aktorkę i jako aktora, tak? Tak, ja się z tym w pełni zgadzam, ale warto dodać, że nie tylko właśnie gra tego naszego super teamu jest istotna, bo tak samo myślę dobrze wypadają inni bohaterowie, nie wiem, cała rodzina na przykład, rodzina Peronów. To nie jest po prostu kolejna rodzina z nawiedzonego domu, gdzie no po prostu jest tam, w ogóle to jest duża rodzina, tam, ile, tam jest mąż, żona mhm. i czwórka dzieci jest w jedynce, chyba czy... Są chyba, trzy czy cztery dziewczyny, nie chyba, cztery chyba, są, bo kurde. jest chyba mała, duża i dwie jeszcze mieszkałem razem w jednym pokoju. No, no. w razie, wiecie, duża rodzina i, i może na przykład dzieci mi się trochę mieszają ze sobą. Znaczy wiem, co się z którym dzieckiem dzieje, tak nie pamiętam ich imion na przykład, ale ogólnie właśnie jestem w stanie scharakteryzować te dzieciaki. I na przykład ojciec i matka też są bardzo konkretnymi bohaterami. Tak I jest. to nie są takie typowe postacie w stylu, nie wiem, on nie radzą sobie z czymś, tak tam piją alkohol po nocy, wino czy są, są zaprasowani po prostu ale tak w sensie, że są takimi typami totalnie, nie, oni są postaciami z życiorysami, postaciami z charakterem i te relacje w rodzinie wow, jakie to było super, to było lepsze niż w niewielu, boże, lepsze niż w wielu dramatach na przykład, mm. takie sceny jak wprawdzie trochę narzucająca się widzowi, ale scena w którym jedna z córek daje naleśnika Edowi. Tak. Wow, jakie to było piękne, jakie to było cudowne. I po prostu człowiek od razu. W ogóle zresztą scenę, jak ta rodzina gdzieś jedzie i gdy czuć, że to jest rodzina, że oni się kochają, że im na sobie zależy, i przez to fakt, że oni są w stanie zagrożenia, także tak. coś im zagraża, mnie bardzo ruszą. Ja naprawdę, No Tak, odczuwamy to znacznie mocniej, silniej, tak? Się. tak identyfikacja była po prostu niesamowita tutaj. Mhm. Identyfikacja tak była tutaj niesamowita. Uch. Hmm. Druga sprawa, czyli tak te wątki właśnie takie obyczajowo-dramatyczne, świetna sprawa. Hmm. Bohaterowie wszyscy się podobali, bo tak samo łaganowie mają swoją ekipę powiedzmy. Mają hmm. takiego chłopaka, który im pomaga, potem ściągają jeszcze policjanta, hmm. który ma być świadkiem właśnie z zewnątrz, gdyby doszło do jakichś hmm. nadprzyrodzonych wydarzeń. Mamy też księdza, który się z nimi komunikuje no dla mnie każdy bohater każda bohaterka w tym filmie ma, ma to coś, ma duszę ma charakter tak. i nie ma właśnie takich typowych postaci w stylu właśnie ksiądz, który jest po prostu księdzem jest... przede wszystkim w tym filmie wygrywa to, że nie gra się stereotypami tak? te postaci nie są stereotypowe każda z nich jest unikatowa można powiedzieć tak, jak, no, tak jakby one zostały stworzone od podstaw, tak? Ale na takich bardzo silnych fundamentach. Dzięki temu mocniej, się, mocniej człowiek się wczuwa w ten film, i dzięki temu te postacie się, nie wiem, nie nudzą, albo wszystkie traktujemy równie poważnie, tak? Wszystkie równie mocno nas ciekawią, wszystkie równie dobrze nas bawią ze wszystkimi równie dobrze możemy się utożsamić Whatever Lorraine sees feels touches takes a toll on her little piece each time You have a lot of spirits in here but there's one that I'm most worried about because it is so hateful We have to get out of here That's not going to help This thing has latched itself to your family we well, never seen nothing like this. I'm coming with you. No way. I can't lose you. There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. Dokładnie tak. I mówimy właśnie o bohaterach, o ich kreacji, o tej rodzinie. Teraz przejdźmy do wątku grozy. I tutaj postarajmy się nie nie, bo w sumie wątek grozy też był dla mnie twistem. No Przy tak, pierwszym tak, sensie tak. bardzo dużym twistem, bo gdy myślę o nawiedzony dom, mam przed oczami konkretny schemat wydarzeń uh -huh. i też takie potoczne rozumienie nawiedzenia, potoczne rozumienie ducha, uh -huh. a tu tego nie mamy. Mamy coś innego, tak. mamy coś specjalnego i coś przerażającego. W ogóle właśnie to nie jest tak, że mamy jakiegoś tam duszka, który nawet dom nie. To nie jakich... jest Kasper, tak? tak? i to nie jest też nawet jakiś groźny duch, bo ten duszek może zabrzmiał tak trochę pejoratywnie. Nie, tutaj mamy zagrożenie z prawdziwego zdarzenia. Uh -huh. Naprawdę to, co się dzieje w tej historii, jest przerażające tak, jest przerażające całkowicie się z tym zgadzam ja nie odświeżałem sobie teraz na nowo całej tej historii właśnie peronów, nie jestem w stanie określić tego na ile to wszystko się trzyma właśnie tej relacji rzekomo naprawdę nawiedzanej nawiedzonej rodziny ale powiem wam, że właśnie w tej historii mamy w tej pierwotnej raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć siedem, osiem, chyba dziewięć ofiar mhm. jest związanych z całą tą historią, jak nie więcej. I tutaj w filmie też właśnie okazuje się, że ta historia jest bardzo skomplikowana. Do tego to, co jest związane z rodziną Peronów i z tym ich domem, niejako ma wpływ też na Warrenów. Oczywiście. I przez to ta sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. I całość jest pokręcona, ale prowadzi z prawnie do spójnego finału. Na koniec wszystko okazuje się być spójne. Tak jest. I finał miażdży. Miażdży. I to mocno. Teraz naprawdę. Właśnie widzieliśmy ten film po raz któryś z kolei, po raz trzeci w kinie. I nadal zapiera dech w piersiach. Naprawdę. Tak. Ja sobie nawet w notatkach zapisałem. Napięte mięśnie i łzy w oczach. Bo mhm. ja nie wiem czy... Bo ty chyba też byłeś patrzony w ekran. To może na mnie patrzyłeś. Ale nie ja w finałowej nie. scenie, gdy pojawia się Batshiba matko przenajświętsza jaki to był stres, jakie to było napięcie ja naprawdę, jak się mówi, że film wbija w fotel tak. to to wbiło w fotel, ten finał sprawił, że ja siedziałem wygięty jakoś, mięśnie miałem napięte do granic możliwości, oczy otwarte zauzawione, ale to raczej właśnie ze stresu i takiego ciągłego właśnie napięcia, otwarcia ich to jest niesamowite, jak to oddziaływuje ja wiedziałem czym to się skończy, ja tak. znałem tę scenę na pamięć, bo tak. No, odbiera nam w tej chwili właśnie słowa, kiedy, kiedy o tym mówimy. To, to jest naprawdę coś wyjątkowego. To zdarza się raz na, na milion filmów w, w Kinie grozy zwłaszcza, żeby historię opowiedzieć tak dobrze i jeszcze z takim przytupem ją zakończyć, żeby ona się wbiła w pamięć, a pomimo to że nadal ją pamiętamy i przeżywamy po raz kolejny oglądając film, ona nadal nas wbija w fotel, nadal zapiera dech i, i powoduje, że mamy łzy w oczach. To jest fantastyczne. Dokładnie tak. Niesamowita rzecz. I ja o tym mówiłem tydzień temu, ale powtórzę, tak na wypadek, gdyby ktoś tam tego podcastu nie słuchał, a jest zainteresowany obecnościami, ten film ma kategorię wiekową, zresztą tak samo jak sequel, R, R rating, czyli film tylko dla dorosłych widzów, dojrzałych tak dorosłych jest. widzów. I co ciekawe, wiecie, w przypadku horrorów zazwyczaj chce się zaniżyć troszkę tę kategorię, bo wówczas po prostu więcej osób trafi do kina. W Polsce bez problemu dzieciaki chodzą do kina na horrory i film dla dorosłych. Za granicą jest z tym różnie, no ale tak jak im niższy rating, tym większe prawdopodobieństwo, że sprzeda się więcej biletów. Także właśnie nastolatki pójdą jakoś grupowo i dobiją właśnie w box office kilka dodatkowych tysięcy, może milionów. No i One też próbował zgłosić się do tego MPAA, do tej organizacji, która w Stanach daje ratingi i zapytać, czy może dałoby się coś jakoś tam przyciąć, wyciąć jakieś kilka sekund, bo to często o takie rzeczy chodzi. Wyciąć jakąś tam jedną brutalną scenę, kilka sekund czy coś i wtedy rating jest niższy. No i co mu odpowiedział MPAA? Że nie ma takiej opcji, <grych> że... Tutaj nie ma właśnie takich scen brutalnych, tak naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest choć jedna scena brutalna, w sensie jakiejś gore. Tak, ale w, bo w ogóle kiedy w y, amerykańskim kinie leci film, to wcześniej jest takie ostrzeżenie, o, ono jest też słowne, że m, po, prezentowane treści, obrazy i dźwięk mogą być, i to po angielsku jest mniej więcej w ten sposób highly disturbing, czyli one tak one mogą wyprowadzić z równowagi tak? i tu chodzi właśnie o to, że nawet pomimo tego, że na ekranie nie dzieje się nic brutalnego, to to napięcie może człowieka po prostu no, spowodować takie doświadczenia typu out of body prawda? experience, coś, coś takiego, co spowoduje, że ten wewnętrzny lęk przejmie nad nami kontrolę tak? no i ja, mnie się wydaje to całkiem uzasadnione i zgadzam się, że, że ten film powinien być oznaczony literką R i tam by się nie dało nic wyciąć z tego, żeby obniżyć mu kategorię. No właśnie i w MPA powiedziało, nie ma takiej opcji, panie Łan. No, <laughs> po prostu zostaje ta wyższa kategoria i tyle, do widzenia. No i Łan oczywiście nie był do końca zachwycony, ale z drugiej strony miał taką wolność, że nie musiał właśnie niczego Przyczyniać. On powiedział, że wiadomo, nie będzie w większej edycji go wprowadzał, no bo też film by stracił klimat, ale jakby tam go poproszono o kilka sekund, to pewnie by się zgodził. Nie, nie było żadnych cięć, poszła ta wersja jego i cóż, film sprzedał się doskonale. W box office. to było najlepsze otwarcie horrorowe od tam kilku, kilku lat i przebiło też wszystkie równoległe oczywiście premiery horrorowe i film sprzedał się doskonale co dowodzi tego, że nie każdy horror musi być autoparodią, tak i że ludzie chcą porządnego, dobrego, fajnie zrealizowanego kina grozy. Dokładnie tak. I w związku z tą właśnie, z tym pozytywnym przyjęciem, pozytywnymi opiniami, dobrymi wynikami w box office, James One zdecydował się na sequel. I co ciekawe, ja o tym wspominałem pewnie w jakimś innym podcaście i też na fanpage'u, ale przypomnę James Wan został zaangażowany w projekt Szybcy i Wściekli to jest, może <śmiech> właśnie Rafał się teraz śmieje wydaje się zabawne, ale z drugiej strony wiecie, dla takiego reżysera on zaczynał jako nikomu nieznany malezyjski reżyser no. który nagle przybył właśnie do Stanów i szuka dystrybutora dla swoich filmów a tu nagle zgłaszała się do niego przeogromna wytwórnia z przeogromnym filmem, z przeogromnym budżetem mhm. i niejako pewnym zarobkiem, no bo szybcy i wciekli teraz zarabiają po prostu kasę jak nic. Nie powiem czym to jest spowodowane, bo, bo, bo wyjdę na... Hama i okrutnego człowieka. No. Tak, Rafał nie jest fanem. Ja może też nie jestem fanem. Ostatnie części nie oglądałem, przyznam się, ale ogólnie lubię ten franczyzę, bo jak o kino rozrywkowe to. no to jest fajna rozrywka, tak. Mnie się to ogląda przyjemnie i tyle. Ale One właśnie nakręcił, właśnie no wyreżyserował hmm. część siódmą bodajże i dostał też propozycję kręcenia części ósmej, ale odmówił, chociaż to są przecież ogromne pieniądze dla niego, tak? to aż Bardzo sumie, dobrze, że nie, nie. ale aż dziwne, bo stwierdził, że nie, on chce kontynuować obecność i nakręcić właśnie film Obecność 2, The Conjuring 2. Pierwotnie to się nazywało, miało pod tytuł The Enfield Poltergeist, bo właśnie zajmuje się sprawą tego poltergeista z Enfield, i Sprawom Rodziny Hodgsonów. I tak, przejdźmy właśnie do drugiego filmu teraz, który też ma kategorię R i tym razem już one powiedział w którymś z wywiadów, on to jakoś tak fajnie ujął, a ja teraz tego nie przywołam, że już się nie będziemy bawić, tak kombinować, tylko od razu jedziemy tak. po całości i nie będziemy sobie, no nie będziemy się oszczędzać, sobie niczego żałować tylko będzie, mamy taki rating, że nie musimy się obawiać właśnie krytyków pod kątem tego, że film jest zbyt mocny, dlatego nie ma żadnych ograniczeń i rzeczywiście nie ma ograniczeń wyszło nieźle, ale po kolei o czym jest ten film? To jest moja domu teraz Nie, to nie jest twoja now? Bill Wilkins and I'm 72 so Co w tym filmie w obecności 2 Ed i Lorraine zostają wysłani przez kościół do północnego Londynu, gdzie także rzekomo dochodzi do pewnych zjawisk nadprzyrodzonych, tak gdzie także jakaś dziwna mroczna siła podobno prześladuje rodzinę Hodgsonów. I Ed, i Logan mają zbadać właśnie sprawę tej godziny. Oczywiście Kościół nie chce się mieszać bezpośrednio, no bo wiadomo, to no. zawsze wiąże się z taką medialną otoczką, zazwyczaj nieprzyjemną dla Kościoła, więc. Właśnie ze względu na to, że Kościół nie chce się mieszać i oficjalnie wysyłać egzorcysty, to wysyła ich na taką, można powiedzieć, tajną misję. Tak? Na taki zwiat. Na taki zwiat. Oni mają wypadać. Tak, czy to jest prawda, czy faktycznie. Kościół powinien zajmować stanowisko w tej sprawie jakieś. Czyli teoretycznie schemat jest ten sam. O, jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy przy jedynce. Jedynka zaczynała się sceną z demoniczną lalką Annabel, no. która też miała być nośnikiem jakichś sił nieczystych, i później powstał nie sequel, właśnie, a spin-off, który no. nawet nie ma w tytule słowa obecność po prostu Annabel. No. I jest to. Element franczyzy. One ma prawa do postaci i zresztą Annabel de Doll, to jest marka i nazwa zastrzeżona przez Jamesa Wana. Świetna sprawa, że on dba o swoje franczyzy. Kurde, takie to jest proste, ale genialne. Facet coś tworzy, kreuje i zastrzega sobie prawa do postaci i tak dalej, mhm. żeby mieć nad tym kontrolę. Nie, żeby potem kręcili tysiące sequeli, i jacyś tak, ludzie jest. na zasadzie, że studio sobie mówi, dobra, to się sprzedało, robimy 15 filmów tam co roku, co dwa. Mhm. Nie, One ma nad tym kontrolę. Trzyma na tym rękę. Powstała Annabel która filmem moim zdaniem ma jedną genialną sekwencję w piwnicy. Cała reszta filmu to jest zwyczajny średni straszak. To by się nie podobała, nie? Nie, nie. Ja staram się nie myśleć o tym filmie. Udaję, że go nie ma. No okej. Okay. Ja aż tak krytyczny nie jestem. Po prostu no średnik. Tyle. Ale nie o tym chcę teraz mówić. Chcę powiedzieć o tym, że druga obecność zaczyna się od wspomnień ze sprawy Emityville Tak i jest to jednocześnie podstęp, który ma nam zasugerować, że będziemy się zajmowali prawdopodobnie klasyczną historią, tak? która już została opisana kilka razy i Kilkanaście kilka, razy kilka razy zekranizowana. Tak? I że przy, przyznam szczerze, że na samym początku we mnie to wywołało lekkie rozczarowanie, bo mówię o i tą na łatwiznę, tak? Będą robili coś, co już było, więc no, obawiałem się, że to będzie kiepszczyzna na szczęście to był tylko podstęp i dzięki temu później zaskoczyłem się jeszcze bardziej pozytywnie kiedy żeśmy się przenieśli w te angielskie klimaty w ten taki specyficzny brytyjski charakter, kiedy się pojawił ten specyficzny brytyjski akcent odzywki, ten klimat ulic, szkoły to wszystko zagrało bardzo dobrze tak fajnie kontrastowo. No to ja Ci powiem, że ja się nie zawiodłem. Ja po prostu byłem zaskoczony, bo ten podtytuł The Enfield Poltergeist mhm. zniknął na pewnym etapie produkcji i dlatego ja o tym teraz nie pamiętałem, ale na początku jakoś tak podświadomie byłem zdziwiony. Jak to? Emytywil W tym odcinku będzie Emytywil. Mhm. I co ciekawe, ja Ci powiem, że ja bym się nie zawiódł, gdyby powstał kolejny film z Emytywil, bo te dotychczasowe raczej ja, ja ich prawie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że koncentrowały się po prostu na opętaniu i na tym, że facet zabijał ja potem rodzinę, tak koniec Kon koncentrowały się na zabójcy właściwie, bo to są filmy o tragedii ojca tak? mhm. męża, który znudzony, zmęczony życiem, zmęczony rodziną zaczyna popadać w jakąś taką dziwną obsesję to są filmy gdzie klimat jest trochę podobny do boże, do kingowego lśnienia no. Trochę coś tam jest, no to wszystko się koncentruje wokół tej postaci szaleńca. Tak, ale właśnie dlatego, gdyby był taki film z Warrenami, to ja bym nie miał niczego przeciwko temu, ale teraz tak się zastanawiam, bo to jest to, takie samo zagranie jak w pierwszej obecności, i jestem ciekaw, czy to nie jest tak, że. Żeby, że będzie jakiś spin-off. Tak? Że One teraz po prostu też, żeby na przykład, nawet wiesz, żeby zarobić fundusze na kolejną mhm. obecność, czy kolejnego naznaczonego, czy jakiś mhm. inny swój projekt, to może po prostu pozwolić pozwoli komuś nakręcić w ramach Franczyzy spin-off o Will z drobnym wątkiem tam Warrenów, czy też po prostu nawiązując do tej sceny chociażby otwarcia tego filmu. I jeżeli coś takiego powstanie jako właśnie spin-off, może nie będę miał wielkich oczekiwań, ale na pewno to obejrzę. I pomimo wszystko taki pomysł, to jest ciekawe, to jest coś, czego ja nie kojarzę w ogóle z kina i takiego zabiegu. Dla mnie może być tak. spokojnie Niech się rozwija. Mnie też się podoba. Tak, ale teraz wróćmy właśnie do sprawy z Enfield. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one, this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? more like it's coming from behind me like i'm being used janet are you alright stop, stop calling, calling me janet, me janet. But she's such a good girl what's there wrong with her an oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin and what's that murder suicide or both ta sprawa rozwija się, toczy się 6 lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Ty, w, w ogóle, bo tak, ma, mała dygresja, bo jakżeśmy mówili o tych prawach autorskich, to mnie się coś przypomniało. Tak? Amityville jest chronione jeszcze do tej pory prawami autorskimi poprzedniego producenta. W związku z tym w filmie nie pada nazwa Amityville. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś. Naprawdę? Jest Amyville. Mówią o tym miejscu. O, to nawet nie zauważyłem. I yy, ja, te, ja też na początku myślałem, że albo już ogłuchałem całkowicie, <głos> albo, że źle to rozumiem, ale później przeczytałem artykuł na ten temat w gazecie właśnie, że twórcy się nie zgodzili, twórcy ostatniego chyba filmu a Amityville, jaki powstał, się nie zgodzili na wykorzystanie nazwy, ponieważ zastrzegli sobie tę nazwę jako produkt, tak, jako towar handlowy, w związku z czym musieli ją zmienić w filmie. Możliwe, ale na przykład nazwiska rodziny i tak dalej pewnie zastrzec nie mogą, mhm. więc myślę, że i tak taki spin-off mógłby powstać. Zobaczymy, poczekamy, bo to też niekoniecznie musi być taki zabieg, bo co jest istotne, ten właśnie epizod z Emytyville spina niejako w całość obecność 1 i obecność 2, bo okazuje się, że jedno z wydarzeń przywołanych w obecności 1, tak. jedna właśnie z poprzednich spraw Eda i Lauren, która jest w jakiś sposób istotna dla właśnie pierwszej obecności, to właśnie sprawa Emityville, która mhm. zostaje jakoś tam przywołana w dwójce i potem też ten wątek znowu jest rozwijany. To też jest dobre, że to nie są filmy po prostu jako dwa epizody z życia Warrenów, mhm. tylko to w końcu jest też spójna historia pokazująca Jakąś tam przemianę bohaterów, tak. Tak naprawdę dwójkę można oglądać bez znajomości jedynki, ale bardzo dobrze jest znać tę jedynkę. No właśnie, bo o to chodzi, dzięki temu ja wracam do tych postaci jak do dobrych znajomych, jak do przyjaciół, tak. Chcę się dowiedzieć, co się wydarzyło w ich życiu, tak? co się zmieniło i, i, i przeżywać razem z nimi te wszystkie wydarzenia. No i właśnie, jeżeli chodzi o Eda i Logan, czyli znowu Farmigę i Wilsona. Coś się zmieniło? W mojej ocenie jako para są jeszcze lepsi <głos> niż byli. Nadal e, wszystko pozostaje naturalne i dobrze zagrane. Wszystkie te wątki tych takich zażyłości między nimi mi się podobają. Bardzo, nam, bardzo na mnie zrobiła wrażenie duże Scena, kiedy Ed gra na gitarze O, tak genialna rzecz Właśnie I tutaj też się należą w ogóle brawa Patrykowi Wilsonowi Za Jakby to powiedzieć, za udawanie Elvisa tak? za, za dopasowanie Tego głosu I no to jest naprawdę fantastyczne I on naprawdę grał i śpiewał na żywo Tak, i on naprawdę grał i śpiewał na żywo Dlatego To na mnie wywarło duże wrażenie. Bardzo mi się podobało. Boże, masakry, ale ja mam łzy w tym momencie znowu pod powiekami bo e, Patrick Wilson jako Ed Warren e, właśnie śpiewa, tak ma taką swoją stolówkę z grą na gitarze w filmie i to jest taka tak potwornie przejmująca scena bo w takim krytycznym momencie ta scena trochę spaja tę naszą rodzinę Watchsonów mhm, tak. I, i to tak po prostu uderza w moje emocje, że nawet tak, ja po prostu teraz to przeżywam Znowu, ło! Wow. Tak, tak, tak zgadzam. I właśnie rodzina Hodgsonów to jest trochę inna godzina, znowu wielodzietna. Przy czym tym razem samotnie, mam samotnie wychowującą dzieci matkę, mhm. i, i ojca, właśnie, który gdzieś zniknął. Puścił się z sąsiadką, tylko tyle wiemy. Tak, i też mamy sporą gromadkę dzieci, też nie wiem czy znowu nie trójkę, czwórkę, chyba czwórkę znowu, chłopca i. Dwie dziewczynki na pewno. No, z nas, Albo jeszcze więcej. Może nawet piątkę, bo z, z tam jest tych dzieci dosyć dużo. No? Tak, ale właśnie mamy takie dwie postacie bardziej jakoś tam na pierwszym planie. I znowu to nawiedzenie, no i teraz właśnie rodzina moim zdaniem też świetnie przedstawiona. Bardzo fajnie te relacje między rodzeństwem, ta sytuacja tej samotnej mm. matki, która wiadomo, jak myślicie samotna matka, film jeszcze, horror czy coś takiego, no to macie jakiś taki typ też, seroty przed oczami. Mm. I teoretycznie wiecie, no niektóre cechy, wiadomo, jakaś tam zniesmaczenie tym życiem, tak niezadowolenie, może pewna pewnego rodzaju problem z radzeniem sobie z tą sytuacją, bo to jest trudna sytuacja, tak, wychowywać całą grupkę dzieci jeszcze jakoś pracować, starać się po prostu nie zawieść tej rodziny, spełnić tę misję rodzicielską. To jest trudna sprawa, ale ten taki dla ta teraz stereotypowa matka, samotnie wychowująca dzieci, tutaj nie występuje. Ta kobieta po prostu no, ma te problemy mhm. pewnego rodzaju, ale jest no właśnie jest charakterystyczna. Znowu, bardzo konkretną osobą jest. Tak, ma swoją osobowość, jest wyjątkowa charakteryzuje się jako taka silna silna osobowość, która potrafi spajać tą rodzinę i widać, widać, że ona kocha swoje dzieci, widać, że te dzieci kochają ją i widać, że ona jest w stanie dla swoich dzieci zrobić wszystko tak jak dzieci dla niej, o czym się dowiadujemy też w pewnym momencie filmu. Dokładnie tak, przy czym no, nie ze wszystkim może sobie poradzić, dlatego właśnie Oczywiście. na miejsce przybywają Ed i Lorraine. I co istotne, tutaj znowu nie mamy do czynienia ze zwyczajnym duszkiem, duchem no w tak. domu. Po pierwsze, albo nie po pierwsze, nie będę niczego więcej mówił, żeby nie zdradzić, ale znowu skala zdarzeń jest ogromna. Tak jest. I skala zagrożenia jest też niesamowita. Znowu nic nie jest tym, czym się z pozoru wydawało, tak? bo te błahostki okazuje się, że mają bardzo jakieś takie głębokie korzenie i to wszystko sięga gdzieś w miejsca przerażające, o których nie mamy pojęcia. Tak, i że tak sparafrazuję pewną reklamę, to co straszy nas na początku filmu, w przypadku rodziny Hodgsonów, to pod koniec filmu to jest Pikuś, to jest Pan Pikuś. Po tak, prostu. to jest Pan Pikuś. Tak. Jak się okazuje, co naprawdę się dzieje, mm -hmm. to człowiek, to jest tak jak z BetShibą, no, ja po prostu. Zresztą, ja tu w ogóle, bo ten film widzieliśmy pierwszy raz, no bo to tak. była premiera. I tutaj znowu napięcie było niesamowite. Mnie bolała twarz, mnie naprawdę bolały poliki, skronie, oczy, wszystko. Miałem tak napięte wszystkie mięśnie twarzy w czasie tego seansu, że mi to sprawiało fizyczny ból. Do tego. Na ekranie dzieją się niesamowite rzeczy. To jest majstersztyk, to jest wizualny. Po prostu... Estetyczny, wizualny majstersztyk, zgadzam się. Na przykład trafiamy w kilku scenach do takiego biura Eda, mhm. gdzie Ed trzyma swoje obrazy. Tak, bo Ed jest malarzem. Tak, i te obrazy są Boże, one są <laughs> przerażające są naprawdę niezwykłe i mamy na przykład obraz nawiązujący do pierwszej obecności tak, i tak, do tak, plakatu tak. obecności mhm. I, i w ogóle piękna rzecz, genialna I, i, ale to nie, jest, to nie jest tylko smaczek, to nie jest tylko o patrz, plakat z pierwszej obecności w formie obrazu mhm. czy coś takiego tylko to jest, patrzysz na to, kojarzysz oczywiście mhm. z jedynką, ale to pasuje do konwencji i jest tak, straszne Tak, tak. No, to sprawia, że ta historia żyje no. What is happening? I had a premonition of your death. Who's that? The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this... Going to die. Mm -hmm. I jednym z zagrożeń, nie powiemy, którym teraz dokładnie, jest istota o wyglądzie zakonnicy też, tak. jak gdyby. Tak związana jakoś z symboliką kościelną, powiedzmy. I w pierwszej chwili tak się zastanawiając, czy to nie jest trochę przegięte, ale gdy ta istota, jak gdyby wchodzi na pierwszy plan w jakiejś tam konkretnej scenie, nieważne kiedy, Matko Boska, jakie to robi wrażenie. No to prawda, no to prawda. Naprawdę twórcy pocisnęli i Tutaj, skoro już mówię właśnie o tych istotach, po pierwsze ciekawe jest to, że tego demona zmienili. Ja czytałem też teraz szukając ciekawostek, przeglądając te wywiady, że to miał być początkowo po prostu jakiś rogaty demon, ale potem ta symbolika kościelna była w jakiś mm -hmm. sposób istotna, mm -hmm. więc postanowiono zmienić ten wątek. No, Ta zmiana jest niesamowita, naprawdę wyszła na plus. Mm -hmm. I to też pokazuje, że to jest kolejna rzecz bardzo oryginalna, bo wszystkie te rzeczy nadprzyrodzone w tym filmie mm -hmm. One są w jakiś sposób nietypowe. W jakiś sposób są właśnie charakterystyczne, Mają kreatywne. Swój, wyróżniają się na tle tych wszystkich innych demonicznych przedstawień i wizualizacji. Tak. W jakiś sposób są oryginalne i tutaj należy pochwalić Josepha B. Shea. Wiesz kto to jest? nie wiem kto, rysownik jakiś. Po pierwsze kompozytor, A, kompozytor. do wielu filmów One, na pewno właśnie do obecności i do naznaczonego i właśnie dobór właśnie utworów co no jest też właśnie muzyka w tym filmie, soundtrack ten taki oryginal, podkład muzyczny jest tak, bardzo score. tak, świetna rzecz ale nie tylko, bo te utwory, które właśnie One wplata w swoje filmy na przykład Tiptoe of the Tulips w no, tak hmm. With me. To, też, to też jest charakterystyczne, ale ta muzyka spowoduje, że za paręnaście, może parę lat ten film będzie tak charakterystyczny i ta muzyka będzie tak charakterystyczna, jak dziś jest charakterystyczny egzorcysta No i jeszcze, tak, tip to w naznaczonym, a w obecności dwa pojawia się w kontekście jednej istoty nadprzygodzonej. Nucona melodia utworu This Old Man. Czy też tytuł alternatywny Children's Merging. No, są. Ta, ta, ta, ta, ta. No tak. I po prostu jak ja to usłyszałem, niby każdy kojarzy tę melodię. Nawet w Polsce, nie wiem w sumie skąd, ale ona jest bardzo charakterystyczna. Ale gdy się ją słyszy w tym filmie, to ma się takie ciągi na plecach, i ona się staje nagle tak z, z sekundy na sekundę, tak nieprzyjemna. <śmiech> Niezwykła rzecz, ale nasz właśnie Joseph Bisher to nie jest facet tylko odpowiedzialny za muzykę. To jest też facet, który wcielił się właśnie w tę główną istotę nadprzyrodzoną w obecności 1, w główną istotę nadprzyrodzoną w obecności 2, także w jedną z istot nadprzyrodzonych w Anabel, i w, jednego, w jedną z najważniejszych istot nadprzyrodzonych w Naznaczonych. To jest właśnie wszystko Joseph Biszek. Jakbym mieszkał obok tego faceta, to bym się przeprowadził na inny kontynent. O, ja pierdzielę przecież te główne istoty nadprzyrodzone w tych filmach, one są przerażające, one są okropne. Ja jak na nie patrzę, to ja czuję lęk, nawet jeżeli widzę, wiem, że to jest fikcja, to ta kreacja jest tak sugestywna i ten aktor, on ma w ogóle też ciało jakieś takie Giętkie, powiedzmy, tak? Plastyczne. Niezwykła rzecz. I jeszcze, skoro mówimy już o kreacji tych demonów i innych rzeczy, w obecności dwa pojawia się The Crooked Man. Mhm. Wiesz, że to nie było CGI? To był aktor. To był Javier Bottet. On ma takie ciało, <głos> <głos> które tak się porusza. Boże! To... No to jeżeli, jeżeli twórcy zadają sobie tyle trudu, żeby znaleźć aktora o tak charakterystycznym wyglądzie, zamiast użyć efektów specjalnych, no to coś mówi o, o tym filmie, tak? To, to już sam, sam ten fakt powinien z, z, z, zaskutkować tym, że ten film automatycznie wpisuje się w klasykę, tak? Trafia do galerii osobliwości i już na zawsze tam zostaje jako przykład świetnie zrealizowanego kina grozy, no. Bo w tej chwili takich rzeczy się już nie robi, no. Właśnie, dlatego ja mówię, że James Wan jest dla mnie mistrzem horroru, współczesnym mistrzem tego gatunku, tej konwencji, bo on ją czuje, on ją żyje. On naprawdę... No, wysłyszycie, tak, że sam ten dobry aktorów, te demony są potworne, działa na emocje doskonale, po prostu rusza mnie lepiej niż jeden dramat, ta sytuacja jednej i drugiej rodziny, a sceny straszne naprawdę wbijają w fotel. Dosłownie, tak jak ta fraza może wkurzać ludzi, tak tutaj naprawdę mnie wbijają w fotel, wyciskają ze mnie łzy, sprawiają, że siedzę w takim napięciu, że czuję to fizycznie i teraz nawet jak o tym mówię i sobie to przypominam, to odczuwam realne emocje, emocje, to czego mi często brakuje w horrorze, to nie jest tak, że ja widzę i myślę sobie o dobra, to teraz będzie jumpscare, a teraz wyjdzie potwór, a teraz coś zginie, czy coś, nie wręcz przeciwnie, i tutaj nie ma sens tych te brutalnych, praktycznie wcale nie, może coś tam się pojawia, ale na pewno to się nie rzuca w oczy, ten film nie gra tym ten gr film jeden i drugi gra atmosferą, napięciem mhm. I to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I to też dobrze się przyjął znowu, bo to było największe kinowe otwarcie, jeżeli chodzi o horror, mhm. od czasu obecności jeden. Nie dziwi mnie to co, nie dziwi. Mnie. Tak. I jeszcze tak mówiąc o tym, to tutaj w kontekście właśnie też wywiadów i marketingu pojawiają się takie informacje, że na przykład na planie obecności jedynki i dwójki pojawiał się ksiądz, który błogosławił cały właśnie plan set przed nagraniem, czy że jak w Filipinach wyświetlano obecność, to tam też księża chodzili po kinach i błogosławili ludzi i niby świadczyli pomoc duchową i psychologiczną. I z jednej strony, wiecie, często pojawiają się takie newsy, ale w przypadku tych filmów jestem w stanie to uwierzyć, bo jeżeli sprowadzono właśnie te godziny, które rzekomo miały kontakt z jakimiś istotami nadprzyrodzonymi, to jestem w stanie uwierzyć, że na przykład aktorzy bali się zagrać, czy tam ekipa bała się. To bardzo jest... To bardzo możliwe, tak? I co jest ciekawe, bo gdyby na przykład powiedziano mi, że na planie obecności zginęło 15 osób, ja bym w to uwierzył, albo że kogoś opętało, czy coś. Tak jak to nie jest tak, że ja wierzę we wszystko, co jest nadprzyrodzone, ale to też nie jest tak, że jestem sceptykiem. Ja przyjmuję możliwość, powiedzmy tak, istnienia pewnych rzeczy. I co ciekawe, właśnie tutaj nie zagrano na tych nutach. Po prostu powiedziano tak, że dmuchano na zimne, że właśnie wolano poświęcić ten plan, żeby tam właśnie nikt się nie bał, nikt się nie przejmował, żeby nie było żadnej paranoi, klątwy, paniki. I, i tyle. Nie, właśnie nie starano się wmawiać ludziom, że tam 15 osób zginęło, że sprawa odżyła, że coś tam, że się krzyże przekręcały. Nie. Nie ma żadnych takich newsów w tym marketingu. Przynajmniej ja na nic nie trafiłem, przeglądając sporo materiałów. Też fajne zagranie, bo mam wrażenie, że ładnie jest z nami fair. Tak mówi wprost, Ok, zajmuje się sprawą zjawisk nadprzyrodzonych, rzekomo prawdziwych, współpracuje z ludźmi. Tutaj też odezwano się do Hodgsonów, do tej prawdziwej rodziny. Tam nie wszyscy, kilka osób tylko przeżyło chyba w sensie, no po prostu to no, też dokładnie no. i też nie ze wszystkimi udało się skontaktować ale znowu starano się zrobić ten research na miejscu skontaktować się z osobami dotkniętymi tą sprawą i pójść w pewnego rodzaju właśnie prawdopodobieństwo może nie realizm, ale prawdopodobieństwo i na mnie to oddziałuje niesamowicie dobrze na mnie też chciałbyś trzecią część? jakąś inną sprawę u agrenów? Ja bym chciał całą serię z nimi Przysięgam, że ja obejrzę każdy film O ile będzie równie dobrze zrealizowany A jeżeli będzie zrealizowany jeszcze lepiej To tym bardziej mnie będzie miło oglądać Warrenów M Mnie się naprawdę marzy taki team Z filmów grozy Ze swoją serią, porządną Bo jeżeli piłam, mogłam mieć tą część <śmiech> I jeszcze ludzie na to chodzili to ja sobie życzę, żeby obecność skończyła podobnie, tylko że lepiej niż piła. Jako fan piły powiem Ci po pierwsze, że jako spójna seria to ja nadal niezwykle cenię właśnie tę franczyzę. Dodatkowo One zapowiedział dosłownie w tym tygodniu, w którym nagrywamy, hmm. że istnieje, będzie co następna część piły. Istnieje szansa na ósmą część, ja się cieszę niesamowicie, ale nie o piłach teraz, wróćmy do obecności. Ja też życzę sobie kolejnej części, przy czym dla mnie nie musi być lepsza, może być gorsza, bo nie wiem, co to można zrobić lepiej. Tak naprawdę te filmy są dla mnie prawie idealne. Ty dałeś jedynce dziesiątkę uh -huh. w skali od jednego uh -huh. do dziesięciu, dwójce uh -huh. dziewiątkę. Uh -huh. To może powiedz, dlaczego słabiej, czy coś Ci nie zagrało? Może jakieś minusy w ogóle, bo tak chwalimy jak wariaci trochę czy coś mi nie zagrało? Znaczy, dlaczego dałem, dlaczego dałem dziewiątkę? Wahałem się między dziesiątką a dziewiątką i nadal się waham. Eee, chciałbym mniej filmów oceniać na dziesiątkę, dlatego ostatnio daję więcej dziewiątek. Właściwie to, te, właściwie to ten film zasługuje na dychę. No. Nie wiem, zrobiłem to chyba tylko z przekory no. Czy ja tam widzę jakieś minusy? Gra aktorska jest na fantastycznym poziomie, zdjęcia są fantastyczne, muzyka jest fantastyczna fabuła, scenariusz są fantastyczne dodatkowo yy, jeszcze nie wiem jak to było w pierwszej części bo akurat nie, nie zwracałem na to dokładnie jeszcze uwagi, muszę obejrzeć jedynkę jeszcze raz, żeby to sprawdzić ale w drugiej części scenarzyści i reżyser dają widzowi, bo właśnie puszczają do niego oko, dają mu zagadkę do rozwiązania, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale ja imię Demona z dwójki znałem już zanim ono się pojawiło oficjalnie w filmie i tak? ja wyczytałem, że ono pojawia się jako element świata tak, przedstawionego tak. sześć razy tak. sześć razy tak. ja, ja w ogóle tak. tego nie zauważyłem, znaczy dopóki nie padło Wprost. Ja nie, go nie znałem, tu je widziałeś jeden raz wcześniej, tak? Czyli... Widziałem je kilka razy. Widziałem Ale? je kilka razy. Nie wiem, czy możecie robić. To, to jest taki ultra spoiler. Nie, nie, nie, nie zdradzaj go. Nie, może nie, nie Może właśnie dajmy ludziom zobaczyć. Właśnie, tak? Poszukajcie bo, tego. Bo popatrzcie. ja sam nawet nie pamiętam i ja sam nie chcę wiedzieć dokładnie. Chcę, przy następnym sensie to sam poznać. Powiem wam tak, jakby, jeżeli będziecie patrzeć uważnie, to na pewno to zobaczycie, bo to. Jest no, w, w pewnych momentach filmu, jak już człowiek zrozumie, że tam ktoś mu wysyła wiadomość morsem, tak? Powiedzmy w ten sposób, to już później y, w łatwiejszy sposób to odbiera i w łatwiejszy sposób to zauważa. No. Tak, i ty też zauważyłeś, że inne słowa się powtarzają, niektóre tak, terminy, tak, frazy. Tak, tak, doszedłeś do tego, czy to coś oznacza, i, czy jeszcze? I nie, nie robimy się na ten temat. Okej, okay, no w każdym razie też kolejna ciekawostka, tak, że film ma potencjał, żeby oglądać kilka razy, nie tylko mhm. dlatego, że myślę, że on będzie straszył przy drugim, trzecim, czwartym razie, na mnie na pewno podziała. Mhm. Bo po prostu ja przez, w ogóle ja na tym seansie wyjątkowo nawet nie zwracałem uwagi na wizów wokół mnie. A to był maraton, o którym mówiliśmy tydzień no, tak, temu. Tak, tak. tak się wczułem, że odleciałem totalnie. Jeżeli chodzi o właśnie moje oceny, ja jedynce daję dziesiątkę, tak ulubione akcydzieło, jak to zwał, tak zwał, serduszko. Co do dwójki też się nad tym zastanawiam. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o estetykę, to jest nawet lepiej. Właśnie fakt, jak bardzo mnie przeraża to coś, co tam czyha na naszych bohaterów, no niezwykła rzecz. Yy, za samą sekwencję właśnie w tym biurze, warsztacie z obrazami mhm. I, i w ogóle ten motyw obrazów no, no dla mnie to jest coś niezwykłego. Niesamowitego, co zasługuje na uznanie. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba w dwójce w porównaniu do jedynki, która jest nie do końca dopracowana, timing reakcji niektórych bohaterów. Czasami gdy coś się dzieje, to mam jakąś scenę po z akcją dynamiczną i ktoś się znajduje, nie wiem, gdzieś obok, czy w domu, na przykład, czy w pokoju obok i za późno wychodzi z tego pokoju. W sensie, jak gdyby słysząc hałas, krzyk i tak dalej reaguje odrobinę za późno. To mi nie zagrało tam w dwóch czy trzech momentach, ale to nie jest coś, co jakoś mocno przeszkadza. Po prostu, gdy ja widzę reakcję pewnych bohaterów w danej scenie, to sobie myślę, kurczę, powinniście wcześniej wybiec, tak? czy coś, zareagować, bo to się dzieje, tak to już trwa, ale to nie jest nic, co... Właśnie, mógłbym właśnie powiedzieć, że przez to, tak na przykład dam dziewiątkę, bo jest jeden właśnie detal niedopracowany, ale tak sobie myślę, jakbym miał za taki detal obniżać ocenę o jeden punkt, to ja bym wielu filmom musiał dawać oceny ujemne, więc dla mnie Obecność 2 też jest filmem bardzo dobrym. Mogę dać 10 na 10 Opętany pies wybiegł z pokoju w tym momencie. A ja obu filmom naprawdę daję najwyższe noty. Ja tutaj nie chcę się niczego czepić. To są produkcje świetne. Ja serdecznie polecam obejrzenie jednej i drugiej. Nie będziemy robili stref spoilerowych, bo one nie nadają się do analizy. Chyba, że właśnie takie wyszukiwanie smaczków, ale to każdy z Was może na własną rękę znaleźć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście... No chyba, że ktoś będzie bardzo chciał, to możemy zrobić odcinek specjalny. No to ja też nie możemy zrobić taką analizę kiedyś, chociaż ja bym wtedy jeszcze obejrzał je nie, ponownie. Nie, bo, bo właśnie wtedy możemy wziąć na warsztat kilka takich filmów, w którym reżyser albo scenarzysta daje nam dodatkowo zagadkę do rozwiązania. Znaczy, no teoretycznie można by też wyszukiwać smaczki chociażby w Babaduku. No. o którym właśnie tydzień temu nie mówiliśmy. Właśnie, my tydzień temu tego nie powiedzieliśmy, bo po prostu wyszliśmy na ranem skina. Bo... No tak, no bo już no, ile można. No. Tak, a zostało, znaczy to nie chodziło nawet o, o to, że nie chcieliśmy oglądać Babaduka, bo, bo chcieliśmy. Babaduk jest dobrym filmem, ale... Ale ta widownia, kresie, no. przy tej widowni po prostu ciężko by się było skupić na odkrywaniu tych detali Słędę też można by tak odkrywać na nowo. A poza tym, Bedwolf miał od rana szkolenie, a ja musiałem podcast jeszcze zmontować. A to i tak my wyszliśmy z kina o której o 6 chyba. Tak, tak, tak, tak Przed tak. właśnie samym Babadukiem. Dlatego mówimy, nie, no nie ma sensu. Tak, mamy się wkurzać, a potem, właśnie, nie wyrobię się z podcastem, ty byłeś nieprzytomny, to mówię, chodźmy i odpuściliśmy sobie. Ale też Babaduka można by tak analizować, myślę, bez problemu. Nawet w sumie bardziej niż obecności pod mhm. pewnymi względami. I tak, jak wszystkie te trzy filmy w sumie daje 10 na 10, serdecznie mhm. polecam. Ja również I serdecznie It's... polecam i zmienię specjalnie ocenę cenę obecności dwójce z dziewiątki na dziesiątkę, no bo mówię, tę dziesiątkę dałem tak trochę na przekór, znaczy tę dziewiątkę dałem tak trochę na przekór mm -hmm. i mam nadzieję, że jeszcze do łana powychocimy w tym czy w innym składzie, w nawiązanym podcaście, nieraz na pewno, właśnie z Mando będziemy kontynuować podcast o piłach. Na pewno naznaczony w końcu się tutaj pojawi. Ja niestety trójki cały czas nie wiedziałem. Właśnie Bedwolf mi odradza, ale no, jedynkę i dwójkę kocham i dlatego trójkę i tak obejrzę. I myślę, że. Prędzej czy później właśnie nagram jakiś odcinek. Do tego niedługo wchodzi do kin film, o którym mówiliśmy też przed tygodniem, bo świetnie, nie teraz to już wszedł do kin. Lights Out. Mhm. Tutaj One jest tylko producentem, ale i tak myślę, że za byle co by się nie wziął. No i co? To chyba wszystko na dzisiaj. Tak jest. Kończymy naszą obecność w studiu. <śmiech> Serdeczne dzięki za rozmowę. Wzajemnie. Do zobaczenia i do usłyszenia.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 Kolejny napisany w Josephine Durmas pracuje dla Scotland Yardu. Już sam fakt, że kobieta jest detektywem jest niezwykły, a jednak Josephine ukrywa jeszcze jeden sekret. Posiada amulet o tajemniczych właściwościach. Wystarczy, że upuści na niego kroplę krwi nieboszczyka, aby amulet stworzył w jej umyśle wizję Ostatni chwil życia ofiary. Patrzy ba, falak. Patrzy ba, falak. Patrzy Verlackt.